Agroakademia w Tarnowie Podgórnym to miejsce, gdzie prezentują się nie tylko maszyny, nie tylko odmiany, ale również przede wszystkim przecież chemia. No podstawowe, jakby nie patrzeć, narzędzie produkcji rolniczej. Co wśród środków chemicznych firmy BASF? O to pytam pana Jarosława Muczka. Przede wszystkim tematem Agroakademii jest, jest kilka tematów: jest, są wymarznięcia, są e, e, przedzimowania, które w zeszłym roku widzieliśmy, jaka sytuacja była na polach. O tym dużo mówimy, o tym mówimy przede wszystkim wszystkim w bloku rzepaczanym i tam nasz wiodący produkt, czyli Carex, który pozwala naprawdę zniwelować straty wynikające z wymaznień takie jak mieliśmy w zeszłym roku i takie jak być może, tego oczywiście nikomu nie życzymy, pojawią się w 2017. Ale śniegu jest dość dużo, także chyba ryzyko jest, jest małe. Śniegu jest dość dużo, ale w gdzie w tej jesteśmy, tego śniegu nie ma zbyt dużo, mrozy sięgają nawet do minus 12-15 w nocy. Zobaczymy, jeżeli nie będzie wiatru, będzie dobrze, jeżeli jeżeli ten wiatr się pojawi, a śnieg stopnieje i przyjdą mrozy, no to będzie, będzie może dużo gorzej, ale mamy na to środki zaradcze, przede wszystkim rzepaku Caryx Mówimy także dużo o regulacji łan o architekturze łan i tutaj nowy produkt Medax Max, czyli nowy regulator wzrostu proponowany przez BSF od 2017 roku. Mamy Praxo, nowość w ochronie z zbóż, dedykowany szczególnie pod jęczmień, ale także dla innych zbóż. Te wszystkie produkty, oczywiście więcej informacji na stronach internetowych można znaleźć, ale o tym mówimy i o tym chcemy mówić właśnie w czasie artyjskiej 14 spotkań go Akademii 2017 tyle lekarstwem, co raczej środkiem powiedzmy zapobiegawczym, bo i tak musimy go zastosować jesienią, kiedy jeszcze, no przecież nie wiemy jaka zima będzie. Dokładnie tak, karyk z jesienią reguluje nam rzepak, powoduje, że nie rośnie tak jak dziki, jak, dziki, jak na poletkach kontrolnych. Lepiej przygotowuje się do zimy, jest szczywniejszy, grubszy ma korzeń, dłuższą szyjkę i tak dalej. To wszystko wpływa na to, że po prostu rzepak po karyk się lepiej zimuje. To było widać nawet, nawet, to przed chwilą kolega pokazywał na prezentacji, nawet w tych lat w zeszłorocznych, gdzie było wymarznięcie na poziomie 70-80% całego areału. Te poletka, które były traktowane kareksem, no, najlepiej zimowały. Oczywiście nie wszystkie, bo to była zima katastrofalna, szczególnie na Kujawach, na, na, na Pomorzu, ale, ale na pewno najlepsze mamy wyniki, jeśli chodzi właśnie o przezimowanie po zastosowaniu kareksu A drugi regulator, który Pan wspomniał? Medax Max. Medax Max to jest nowość w regulacji łanu, jeśli chodzi o zboża. Medax jest następcą Medaxu Top i jest to na chwilę obecną, z tego co koledzy też opowiadali. Najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o skracanie. Tutaj będziemy się mocno boksować z naszą konkurencją, wiadomo jaką, w regulatorach wzrostu. Mamy nadzieję, Dwa lata może poprowadzenie tego produktu być już na, na poziomie obecnego lidera rynku, czyli produktu naszej własnej konkurencji. skracanie jest bardzo istotną sprawą ze względu Postanowny. na wyleganie, aczkolwiek no też, jak wiadomo, można y, przesadzić i skrócić jednak troszeczkę za bardzo. Sama widziałam na własne oczy takie pole, gdzie najwyraźniej ktoś się przesadził z regulacją. I po to jest właśnie Agroakademia, bo y, nawet rolnicy duzi, ci, którzy mają powyżej 200, 300, 500 hektarów, czasami mają z tym problem i dlatego my zapraszamy. My nie mamy tutaj jakiegoś limitu, y, arałowego Zapraszamy rolników wszystkich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć właśnie, żeby tak jak Pani powiedziała, nie przepalić zbóż, żeby za bardzo, jak to Pani powiedziała, nie skrócić, żeby, żeby tego po prostu zboża w jak najlepiej kondycji do, dochować do, do sierpnia, do żniw do, i do jak najwyższych plonów. A z, z drugiej strony, jeśli chodzi o zboża, o zimę, część rolników stosuje troszkę inną taktykę, sieje po terminie i wtedy nie musi skracać. Są takie oczywiście, jak to się mówi, szkoła otwocka i szkoła falenicka, niektórzy o tym mówili w fotografii. My zalecamy jak najbardziej skracanie, zalecamy skracanie na wiosnę, a, a w tym roku szczególnie właśnie produkcję Medax Max, który jak zapewniam wszystkich Państwa będzie dostępny na rynku i będzie myślę, że hitowym rozwiązaniem właśnie do tego, żeby później nie mieć problemu z wyleganiem no i łatwiejszym zbiorem na, no, w czasie żniw.